Wszystko co my jest jasne i tajemnicze, książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, i i Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 15 listopada 2025 roku. Słuchacie właśnie 577 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami sławny japoński egzorcysta i czarnoksiężnik Michał Rakowicz, Jerysław San. Cześć, Szymas, witam wszystkich. Witam Cię. Oraz jego kamerzysta Szymaskun Skun, Szymon Cieśliński. To ja. Witamy Was i zapraszamy do wysłuchania kolejnej prelekcji z festiwalu Kapitularz 2025. Wygłosiliśmy ją 6 września na tym właśnie festiwalu, na tym konwencie. A nosiła ona tytuł Z lasu wyszły kapy, stoalety i trzy kropki wielokropek. Bawcie się dobrze, miłego odsłuchu. Polecamy się Waszej uwadze. O zajmas? Jo ja nazywam się Szymon, Szymas, a to jest Jerry, Michał i dzisiaj chcielibyśmy opowiedzieć wam o tym, co stworzył mistrz japońskiego horygaru, japońskiego i dokumentu Koji Shiraishi i o tym właśnie w jaki sposób odmienił nasze życie. Temat prelekcji, tytuł to z lasu wyszły kappy z toalety i na tym slajdzie to wygląda tak jakbyśmy to my wyszli, ale to nie było zamierzone. To tak wyszło w procesie produkcji prezentacji. Jak myślicie, co lub kto wyszedł z toalety, Skoro mówimy o japońskim chorobie? Samara. Samara, duchy? Czerwony, dziewczyny, albo Mhm. Okej, okay. no to za moment się wyjaśni dokładnie o co chodzi. I tak, Koji Shiraishi to jest taka Sigma, właśnie gigachat japońskiego horroru. I on stworzył m.in. Noroi, klątwę ten z 2005 roku. Kobietę o rozciętych ustach, dwie części teke teke, kult, okult, ale nakręcił też Sadako vs. Kayako, Bo nie wiem, czy wiecie, ale istnieją też takie właśnie Avengers horrorowe, powiedzmy. I y, o części z tych filmów będziemy mówić jutro w ramach innej prelekcji właśnie takiej szerzej skupionej na różnych przedstawicielach dokumentu i Fan Footage w Azji. Dzisiaj zaś skupimy się na Opus Magnum Shirai czyli na serii Senritsu Kaiki Failu Koasugi. Seria jak widzicie na tym slajdzie ma 10 części, to jest 10 filmów, które ukazywały się na przestrzeni 11 lat od 2012 do 2023 roku i jeżeli jesteście fanami grozy no to pewnie pierwszą taką myślą w waszych głowach aha czyli to jest taki horrorowy tasiemiec typu 10 części Halloween potem jeszcze trylogia dorobiona czy tam nie pamiętam 12 części piątku 13 no właśnie nie to jest błędne skojarzenie bo Senritsu yy, bliżej jest tak naprawdę do serialu do serialu w typie z archiwum Mix. Czyli yy, paranormalnego procedurala, gdzie w każdym epizodzie, w każdej części mamy sprawę tygodnia, potwora tygodnia, ale mamy też wielką mitologię w tle. I to naprawdę wielką mitologię, która rozwija się na przestrzeni poszczególnych yy, odcinków. I tutaj na ekranie widzieliście te główne filmy, ale Shiraishi stworzył także serię shortów, które były przez niego prezentowane pomiędzy tymi głównymi odsłonami serii. O shortach bardzo krótko, one naprawdę są przeważnie króciutkie, to jest 2, 3, 5, 7 minut maksymalnie i one dobudowują pewien kontekst do mitologii, służą jako foreshadowing pewnych rzeczy, które nie wiem... Okażą się za 2-3-4 filmy, nadają jakiś kontekst dla jakiegoś bohatera, sygnalizują, że coś powróci albo że coś się właśnie totalnie zmieni. No i tutaj tych shortów jest 9, tak jak widzicie. One są akurat dużo trudniej dostępne niż ta główna seria, którą w sumie dosyć spokojnie możecie sobie zobaczyć, nawet korzystając ze zwykłego YouTube'a. Ale wpiszcie kudos Secret na YouTube, to wyskoczy wam kanał, który ma 7 z nich. Anna Ishibashi jest dostępna. My znaleźliśmy ją tylko na chińskim YouTubie, na tym Bilibili. Niestety tylko po japońsku, ale można sobie wygenerować napisy, tłumaczone. Tak, teraz w przeglądarce, w kilka kliknięć. A plis nie znaleźliśmy. Jeżeli zobaczycie sobie rest na przykład, to to będzie jedna z najbardziej pogąbanych obyczajowych rzeczy, jakie widzieliście w życiu. To są jest 5 minut, które ryją banie całkowicie, i nawet nie ma tam chorego jako takiego. No i poznajmy nasze główne bohaterów opowieści. Kudo i Ciekawe i Tashiro. Kudo. To jest giga łowców duchów. To jest tym, któremu Ed i Lorraine Warren niegodni są zawiązać że Mykał sandała. E, serio, ja, my się zajmowaliśmy Edem i Lorraine Warrenami przez kilka lat, badaliśmy wszystkie sprawy, czytaliśmy wszystkie ich książki, analizowaliśmy obecności Stana po scenie, no i Ed Warren wspomina w jednej ze swoich książek, jak to kiedyś wpadł na genialny pomysł, żeby przyzwać demona do swojego domu i stanąć nim w twarzą w twarz, ale w ostatniej chwili stwierdził, że no chyba nie jest dobry pomysł i się wycofał. No to Kudo nie. Kudo nie ma takich e, sytuacji w swoim życiu. Kudo nie zna ryzyka, którego nie dałoby się i nie byłoby sensu podjąć. Kudo, kudo gołymi rękoma chwyta amulety, które sprowadzają śmierć na ludzi. Kudo gołymi rękoma staje do walki z demonami japońskimi, o czym więcej za moment. I e, poza tym, że jest właśnie niesamowitym e, łowcą duchów, to jest też strasznym człowiekiem. Jest tak potwornym dupkiem, że sobie tego nie wyobrażacie. Jest mega przemocowy, jest właśnie cholerkiem, mizoginem, hazardzistą. Stosuje mobbing wobec wszystkich swoich współpracowników i przemoc wobec wszystkich. Po prostu, tak? Podamy przykłady za mobbing. I ciekawa, jest jego asystentką. Jest taką prawą ręką i głosem rozsądku, a także osobą od zadań specjalnych, gdy trzeba zrobić coś niebezpiecznego, ale nie coś przenoszącego chwałę. No to kudo mówi. Mio, idziesz, wchodzisz tam. Ale nie, wchodzisz tam i tak to mniej więcej wygląda. E, a tashigo, tashigo jest kamerzystą. Co ciekawe, on jest portretowany przez samego Koidiego Shiraisiego. Tak, to jest Shiraishi i to jest w ogóle serce uniwersum Senritsu i multiversum Shiraishi Shiraishiowego nie wiem jak to ująć teraz, jutro będziemy o tym też więcej mówić i to jest w ogóle genialna rzecz, no bo Shiraishi jest reżyserem, scenarzystą, kamerzystą tak, operatorem, producentem, montażystą i my go na ogół nie widzimy no bo to jest też w formie dokumentu. on trzyma kamerę, czasami ta kamera musi zostać odłożona czy ktoś ją przejmuje, no to wtedy nam mignie w kaczy, ale przez większość serialów nawet my nie wiemy, że on tam jest, on cały czas jest z nami e, gdzieś w kadrze. Tak. I tutaj ma przerażoną minę, to jest w związku z tym, co usłyszał. Wbrew temu, co Trzyma sądził, to nie jest błąd w tłumaczeniu. A. No i przejdźmy do pierwszej sprawy, e, czyli do e, operacji schwytać kobietę o rozciętych e, ustach. E, otóż dwójka młodych ludzi przesyła do naszej redakcji, no bo nasza trójka prowadzi redakcję. Państwo wideo, na której prawdopodobnie uwiecznili Kucisakę Onnę. No i kudo, gdy ogląda to nagranie, stwierdza, kurczę, musimy to zbadać, ale mało tego, on stwierdza i schwytać ją. Nie? Bo to jest pierwsza myśl, którą macie w głowie, nie? Ktoś mówi, widziałem czarną wołgę, a wy chce ją w moim garażu, nie? Na tej zasadzie. Nie widziałem wielką stopę, no chce ją u siebie po bródku. No to tutaj tak to mniej więcej wygląda, nie? I ekipa tak, ale co, co, co chcesz zrobić? No schwytać, pojmać, czego nie rozumiesz? E, tak. No i e, Nasza ekipa dostaje taśmę. Tutaj widzimy kadr e, z tej taśmy, którą oglądają. To jest to found footage w świecie przedstawionym. Mamy dziwną kobietę w maseczce. E, no i e, zawsze, jeżeli e, mamy do czynienia z jakąś postacią legendarną, to po prawdziwej taśmie wjeżdża taki segment rysowany, ilustrowany z napisami, który nas wprowadza do legendy. No i jak być może wiecie, Kuchisake Onna jest dość niebezpiecznym duchem, Onryo, który grasuje po japońskich ulicach, zaczepia przechodniów, zadaje im pytania, no i w sumie w gruncie rzeczy, niezależnie od odpowiedzi, czy jest dobra, czy zła, ostatecznie ich okalecza, czy zabija. No i istnieje kilka wariantów tej legendy, przyjmuje się tak ogólniając, że to jest ofiara przemocy domowej, właśnie okaleczona, zamordowana przez męża, która nie może zaznać spokoju, dlatego teraz umści się po śmierci. Jest w tej maseczce, żeby ukryć to swoje okaleczenie. Trochę taka sadako z kręgu, czy kajako z klątwy, coś w tym stylu. No i sam film właśnie prezentuje nam wariant tej legendy w formie tych planż z narracją z Ofu, a następnie zaczyna się śledztwo. No i Śledztwo w sprawie i Onny, jak może wyglądać? No ona się nienaturalnie szybko porusza, jest dosyć wysoka, no to patrzą, jak wysoka jest ta latarnia, przy której stała. Nie? No ona strasznie szybko biegła i goniła nasze postacie, no to trzeba sprawdzić, czy ona biegła z prędkością człowieka, czy nie. Takie logiczne rzeczy, chociaż absurdalne, jak się na to patrzy, bo oni autentycznie pokonują trasę, którą musiała pokonać Kuchisaki, żeby dogonić bohaterów filmu. Sprawdzają, jaka to jest odległość, ile by zajęło przejście. Mają fragment nagrania, na którym ona biegnie, więc Kudo mówi Mio, biegnij! A my zobaczymy, jak szybko przebiegniesz. Potem biorą jeszcze jednego z chłopaków, którzy tą taśmę przesłali, to "To teraz ty biegnij tak? i zobaczymy, bo on mówi, że on szybko biega. No to dajesz. No kurde, no szybko biegłeś, ale Kuchisake biegła szybciej, czyli taśma jest prawdziwa. No i prowadzą śledztwo. Czego nie rozumiecie? E, prowadzą to śledztwo i e, mamy sprawę tygodnie, ale jednocześnie poznajemy elementy mitologii i takie rzeczy po prostu charakterystyczne dla całego tego filmu, serialu. Na przykład e, dowiadujemy się o tym, jakim człowiekiem jest Kudo. W którymś momencie przesłuchuje Bezdomnego. Tu my go widzimy z takim amuletem z włosów kucisaki. E, i Bezdomny dostaje od Kudo troszkę pieniążków. Zostaje przekupiony, bo mu pewnych informacji, no i w pierwszej chwili tam coś mówi, mówi, ale potem zaczyna odpowiadać wymijająco trochę się waha, no to co robi Kudo? podskakuje do niego z pięściami, łapie go i zaczyna go układać, rzuca go na ziemię, a reszta stoi obok. I pamiętajcie, on jest reżyserem tak, producentem, montażystą i tak dalej. I on to zostawił w finalnej wersji swojego show. Więc dla niego to jest zupełnie normalne. Także bije ludzi na ulicach Japonii, którzy nie chcą mu gdzieś informacji. W jednym z filmów jest nawet taka plansza. Właśnie po tym jak kogoś zlał, metoda kudo znowu zadziałała. Ale nie, to nawet tutaj się pojawia właśnie. E, nie, w drugim odcinku będzie metoda kudo chyba. E, tak, e, do tego właśnie ta mitologia. W jednej ze scen tak pada jedno zdanie dosłownie o tym, że kudo w dzieciństwie przeżył tragedię, widział śmierć swoich ojców nie wracamy w tym epizodzie, w sumie w następny chyba też, nie? A potem nagle w tej mitologii świata przedstawionego to eksploduje. Okazuje się, że to był ważny fakt, więc kto pamięta, to ma wtedy tę żaróweczkę i taką o ja pamiętam, tak to było w tym i w tym momencie. Poza tym jeszcze bohaterowie odnajdują ten artefakt z włosów. No i to jest piękna scena, bo najpierw to jest taki jeden właśnie amulet z włosów. A w którymś momencie okazuje się, że to jest taki kupa amuletów zbitych w jedno. No i co robi z tym kudo? Kudo widząc, a ten amulet nie ma sprowadzać śmiercia każdego, kto ma z nim kontakt. Kudo widząc ten e, grupy amuletów zbitych w jedną, łapie to i wrzuca do reklamówki zbietych. Ale profesjonalnie robi to tak, czyli zabezpieczając się. Ten wam powiedziałem. Kudo bierze. Kupę tych amuletów, łapie je i wkłada do jej z biedry, jak gdyby nigdy nie. Stary jak on się niczego nie boi. I to, że teraz to powtarzamy, to jest ważny element narracji tego serialu, bo on jest, e, no paka dokumentem, tak? I e, on też leciał w telewizji. Prawie jest wydawany na płytach, ale leciał też w telewizji, więc nie można było sobie pozwolić na to, żeby widz przegapił coś ważnego. Tak, no to trudno było przegapić, bo to był taki szok, nie. Bo sobie myśleć, o jezu, to, to oni wszyscy zginą, teraz to się stanie, a ten to bierze w rękę, nie. Ale e, abstrahując od tego, mamy tutaj masę, właśnie replayów powtórzeń i do tego jeszcze opatrzonych komentarzami bo to jest tak, że wyjeżdża plansza replay widzimy to samo najczęściej w spowolnieniu w slowmo, a potem jeszcze padają jakiś, jest napis wielki typu jakaś tez albo pytanie na przykład ten amulet sprowadza śmierć albo właśnie pytanie, czy ten amulet sprowadza śmierć i bohaterowie jeszcze o tym rozmawiają więc to trochę jest powtórzenia dlaczego ja i tych polskich paradokumentach to te trzy razy nam się coś podaje no dobrze, no to drugi epizod to jest drżący duch. I tutaj ponownie dostajemy amatorską taśmę. Tym razem grupa młodych ludzi zwiedza opuszczony budynek i odkrywa w jednym z pomieszczeń na piętrze właśnie takiego rozderganego, dziwnego, drżącego ducha. No i to nie jest już legenda miejska, jakaś taka istniejąca w Japonii w, przestrzeni, w kulturze tak, lokalnej, tylko rzecz wymyślona na potrzeby serialu. I Shiraishi tutaj stawia całkowicie na przewidywalność, bo nie macie bladego pojęcia czego to prowadzi, jak sobie myślę, duszek. Duszek to jest nic, bo tutaj e, mamy oprócz tego ducha jeszcze jakieś dziwne ciecze, tajemnicze kwiaty, kolejne zaginięcia, kosmitów, amatorskie porno, lewitacje, tokijską Skytree, e, czyli najwyższą na świecie wieżę, tę taką prawdziwą z dzielnicy Sumida, wyższą od Burcz Khalifa. I ten epizod, oprócz tego, że właśnie jest mega dziwaczny, fabularnie, to bardzo mocno rozbudowuje mitologię i lot, znowu wprowadza takie rzeczy, które mogą wam nawet umknąć w pierwszym momencie, ale jak potem włączamy 3, 4, 5, 6, no to będą się pojawiały te takie żagoweczne, bo ej, to było to, ej, bo tam były kwiatki. I tutaj mamy y, ciecz, y, ektoplazmę z kwiatkami. I to jest właśnie od strony negacyjnej genialna rzecz. Mando bardzo się ta scena podobała. Bo mamy najpierw taki kadr. Po chwili jest zoom na tego kwiatka. I jeden z bohaterów mówi kwiatek? Ktoś odpowiada? Kwiatek. I wjeżdża wielki napis po japońsku kwiatek. Żebyśmy nie zapomnieli. Nie, więc to, to niby nie jest jakoś mega istotne w tym momencie, ale no, nie ma szans żeby ktoś to przegapił. Jest kwiatek. I ten kwiatek będzie ważny. Eee... To powiedziałem. A, no i właśnie w drugim epizodzie a propos i tak dalej, pojawia się metoda KUDO. Metoda KUDO polega na biciu ludzi przy użyciu sprowadzających śmierć na nosiciela amuletów po głowie i twarzy w celu zwalczania innych zjawisk nadprzyrodzonych. I tak jak to brzmi, tak samo to wygląda. Znaczy Ogólnie przemoc nie jest zabawna. Wiem, że będę się śmiał zaraz, bo to jest tak absurdalne w tym serialu filmie, że głowa mała. Mamy scenę, w której bohaterowie obecni na miejscu nagle są w stanie jakiegoś, nie wiem, paraliżu, jakby dostali ataku padaczki albo byli opętani czy coś takiego i kudo w tym momencie, gdzie są te włosy bierze je w dłoń i wali jednego w głowę, pochwiega do drugiego i wali drugiego trzeciego, czwartego, wszystkie postacie w pomieszczeniu, a wy wiecie, patrzycie co się, czemu, why? I jeszcze oni to nazywają dosłownie metodą kudo i to działa, bo ci ludzie się wybudzają z tego transu i wracają w miarę do normalności i to nie jest jedyny epizod, w którym on to E, czyni. Mamy więc metodę kudo. Pojawiają się ważne postacie yuko i nauczyciela, chociażby ta dziewczynka, która lewitowała, ona też miała kwiatek w buzi chyba. Tak. E, tak. E, na co można nie zwrócić uwagę to w pierwszym? Miała w buzi? Co? Kwiatek. Kwiatek. Aha. kwiatek. Kwiatek. Kwiatek. Kwiatek. napisać? E, tak i to wszystko powróci. E, no i żeby było jeszcze ciekawiej. E, Wiecie, jest sprawa tygodnia, a tak sobie myślimy, no, co złego może się stać. No właśnie ten epizod kończy się totalną masakrą. Nie udaje się go związać do końca zagadki. Dwie osoby zginą, a trzecia zostaje ciężko ranna i to jest też jedna osoba z ekipy jest mocno poszkodowana. Więc też sobie ja myślicie, to jest drugi epizod z dziesięciu. Oni ledwo przeżyli, w ogóle jest, jest jakaś katastrofa w tym świecie przedstawionym. Więc tutaj nie ma miękkiej gry. Tu już od drugiego epizodu dzieją się straszne rzeczy. Potem wjeżdża epizod trzeci, czyli legenda o kappie jedzącym ludzi. Więc znowu y, mamy odcinek oparty na prawdziwej legendzie. No i widzimy najpierw nagranie. Do studia przychodzi nagranie Pary, która poszła na randkę. Y, stan nad jeziorko stawik, gdzie Tutaj akurat... widać kapę. Trochę słabo, ale widać. Właśnie z tego tu, film. Tutaj tam jest ta prawdziwa, a tu jest taka rysunkowa to z tej legendy potem. No i właśnie mamy pagę, która na randkę poszła do stawiku, gdzie mamy masę samobójców i w ogóle topielców i tak dalej, no bo kappy tam grasują, nielogiczne. No i kappa ich atakuje, randka życia po prostu. No i wysyłają swoje nagranie do kudo i spółki, kudo stwierdza, nie będę jej łapał może, ale tak musimy się temu przyjrzeć. No i mamy znowu takie wprowadzenie rysunkowe jak to zwykle. No i poznajemy informacje o kappach. No te początkowo są takie tradycyjne, czyli dowiadujemy się, że kappy mają płetwiaste kończyny, mają takie spłaszczone tutaj czubki głów, mają dzioby z zębami. No i mają odwieczny konflikt z ludźmi. Dlaczego? No bo kappy zalewają pola uprawne. Kappy wciągają trzodę zwierzęta do wody i topią. A poza tym e, kappy wyciągają ludziom kulę z odbytów. Ludzie w ramach zemsty zabijają kappy i e, wydłubują im oczy. Tego się dowiadujemy z wprowadzania do legendy e, w tym odcinku. No i e, ponownie obserwujemy bardzo profesjonalne śledztwo, analizę nagrania, tam coś w wodzie płynie. Jako, że to jest teren podmokły, no to mamy ślady, no i badamy tutaj to jest baręka i ciekawy, tak? Dokładnie. No, no to nie jest ludzki ślad, widzimy tutaj, tak? Mamy zmierzony, tak? 36 centymetrów, trzy palce, no tak, dobra. Kitu, pitu. No ale z drugiej strony to jest, to jest absurdalne, ale jakoś tam logiczne, nie? No bo w sensie co innego mogą robić, żeby badać te sprawy tam na miejscu. Badałem jeszcze te ogórków nadjedzonych i pokrytych krwią, no bo kapy lubią ogóreczki. Oprócz... Yy, Ludzi. E, tak, no i mamy to e, śledztwo, i tutaj e, w międzyczasie ta nasza palka, która była na randce, stwierdza, a może my na własną rękę spróbujemy trochę zadziałać, robią zasadzkę. Nie udaje się, kończy się nie najlepiej. No i na skutek właśnie tej nieudanej zasadzki dziewczyna traci kontakt z rzeczywistością. No i co trzeba zrobić, jeżeli dziewczyna traci kontakt z rzeczywistością? Zastosować metodę kudo. I znowu przemoc jest bardzo zła, to podkreślam. Ale widzimy ludzi w studio, dziewczynę, która nagle przestaje reagować na bodźce. Oni tam krzyczą i pytam Juko, Juri, Juri, Juri, wszystko ok? Juri jesteś tutaj z nami? Co robi kudo? Podchodzi i daje jej w twarz. Po chwili wali jej drugi raz w głowę. W tym momencie chłopak dziewczyny co ty suza się na niego, bije kudo, nie? A wy siedzicie, co ja oglądam? Co ja robię z moim życiem? Po chwili kamerzysta musi odłożyć kamerę widzimy Shirajszego, bo kamerzysta musi zatrzymać chłopaka, który bije kudo. A kudo wtedy do Mio, wiesz co masz robić? Ona z takim powątpiewaniem no dobra i podchodzi. też Dobrze, wy też się śmiejecie, żeby nie wyszło, tylko ja jestem jakiś dziwny, Tak i metoda, I metoda kudo działa oczywiście, nie, bo tak to jest w tym świecie przedstawionym. No i potem nasza ekipa już próbuje zostawić pułapkę, ale znowu nie wychodzi. No to co, kudo musi wziąć sprawy we własne ręce, więc przy współpracy z uczniem japońskiego czarnoksiężnika, to pada wprost, przygotowuje się do walki, walki ala sumo na gołe łapy, z kappą, w pentagramie. Ja nie wiem czy on się na pałutach wychował, czy co. Znaczy ja jestem z Łodzi, nie, więc jakoś tam rozumiem, ale... Ale nie, to, to jest akurat zgodne z wierzeniami japońskimi. Kappy lubią ogórki, stąd na przykład sushi z ogórkami to kappa maki i kappy lubią sumo. Także to jest wszystko zgodne z wierzeniami. Wbrew pozorom. Tak, i tutaj przez to jest 8 minut, nie? Ta cała sekwencja i to, co jest tam po niej, dzieje się więcej niż w niejednym filmie, tak, takim godzinnym nawet. No i czy walka zakończyła się sukcesem? Kto zginął, tego dowiecie się już w trakcie seansu. No i tak przechodzimy do czwartej sprawy, gdzie poznamy prawdę. Prawdę o Hanako sam, z toalety. Hanako wychodzi tutaj z toalety. No i znowu, mamy tym razem dwie dziewczynki które skończyły szkołę, no ale nie mogą się odnaleźć w życiu. Jedna się złożyła od społeczeństwa, druga poszła do pracy. No i stwierdzałem, ej, choć może do szkoły pójdziemy, tak? Bo szkoła jest akurat opuszczona teraz, tam są wakacje i to chodźmy do szkoły. No i poszły do szkoły, spotkały Hanako. No i ponownie, najpierw mamy animowaną, rysunkową sekwencję o legendzie, no bo to jest prawdziwa legenda. Dowiadujemy się, że e, właśnie jest takie... To jest taka pogłoska, że w japońskich, wielu japońskich szkołach, jak się wejdzie na trzecie piętro do toalety, zapuka się w każde drzwi i zapyta: Hanako, jesteś tam? No to za trzecim razem będzie tam. Krzyknie, odpowie, wyjdzie, wciągnie nas do toalety albo nas odusi. No i mówią nam, że być może to jest powiązane z dawnymi wierzeniami w toaletową boginię, której składano po ofierze laleczki, czerwone, białe i kwiaty, a być może to jest ofiara. Znaczy, może być może to jest ofiara przemocy, która popełniła samobójstwo w szkole albo dziecko, które zmarło w trakcie nalotu podczas II wojny światowej. Tak I teraz właśnie przyczepiło się do toalet. No i nasi bohaterowie prowadzą śledztwo, udają się na miejsce, żeby zbadać właśnie sprawę ducha, ale też po drodze dowiadują się, że zagrożone jest życie jednej z dziewczyn, że prawdopodobnie ona zostanie zmuszona do samobójstwa. W jaki sposób o to się dowiecie już oglądając odcinek. Więc stawka jest wysoka, tak chodzi o życie dziecka zatrudniają do pomocy medium i to medium tak niskiego, owego znowu rozbudowuje nam mitologię bo rzuca dwa zdania typu Kudo, ty nie masz duszy twoja dusza się oddzieliła i jeszcze Kudo, ty znasz tamten świat, ty byłeś już w the other world no, i znowu tak jest. Z... On zaczyna coś tam krążyć, a ona. Nie, teraz musimy ratować dziewczynki. Nie? No i tyle. No i to wróci oczywiście, potem, ale w tym momencie mamy tylko właśnie WTF na twarzy, i się zastanawiamy. Znaczy, rozumiem, że to będzie ważne. Nie, no już na tym etapie czaimy, jak działa ten ale tak film. Tak samo ważne kwiaty? Tak, Nawet bardziej w sumie. No ale właśnie, na te... w ogóle jak to słyszymy, to jest totalnie po prostu zdziwienie, jaki jak inny świat, o czym wy mówicie. Ale jeszcze w tym samym odcinku bohaterowie trafiają do przestrzeni liminalnej czyli nie mogą się wydostać z fragmentu przestrzeni z szkoły, a potem podróżują w czasie i Tak, I, I mają to na taśmie, tak, żeby było zabawniej, no bo cały czas kręcą swój program telewizyjny, więc obserwujemy pierwszą w rzeczywistości nagraną, całkowicie realnie, bez cięć, to pada tutaj podróż w czasie, po której zaś następuje taka końcówka, taki strzał z liścia, taki zgon, My sobie nie wyobrażacie. No i znowu jest dosyć nieprzyjemnie, niemiło. No i tak przechodzimy do odcinka piątego. Tak i w odcinku piątym mamy prawdziwą sprawę związaną z oliwą, czyli poznajemy klątwę oivy i to jest sprawa związana z Japońskim dramatem Jotsuya Kaiden, dramatem wielokrotnie ekranizowanym, prezentowanym też w wielu różnych wersjach. W oryginalnej wersji legenda wspomina o niejakiej Oiwie. Ten dramat napisał Tsuraya Namboku boku IV w 1825 roku i w tej bazowej wersji legendy mamy właśnie Oiwę, mamy jej męża Ronina Tamiju Lemona. I na tego właśnie męża naszej oliwy Parol zagina pewna kobieta i daje oiwie krem do twarzy jakoby żeby była piękniejsza, żeby ją chronić, no ale ten krem powoduje, że jej twarz coraz bardziej można powiedzieć gnije, robi się no, mało urodziwa, delikatnie rzecz ujmując, a w końcu na skutek wielu perturbacji, które poznacie, jeżeli zapoznacie się z dramatem, Oiva ginie i staje się Onr, Czyli ponownie mamy do czynienia tutaj z tym groźnym, złośliwym duchem. No i być może zastanawiacie się jaki ma to związek z filmem. Otóż tutaj jakby ta sprawa początkowa związana jest z tym, że ekipa filmowa kręciła jakiś tam film, który był chyba jakąś taką wariacją na coming of age drama w Japonii. No i oni używali w tym filmie też jakichś takich sentencji, które trochę się naigrywały z tego, tego ducha Oiwy. No i to sprowadziło na ekipę klątw. Bo co jest istotne, jeżeli chce się to adaptować, to trzeba się poddać rytuałowi oczyszczenia. <coughs> Oni pierwotnie stwierdzili, no w sumie my Oiwy jako takiej tutaj nie mamy, to nie robimy tego rytuału. Ale potem padł tak, ktoś tam coś powiedział za dużo, no i się okazało, że rytuał się przydał. Tak, i to, o ile ten rytuał oczyszczenia to już jest coś, co Shiraishi sobie dopowiedział, to tak naprawdę um, Oiwa, czy pierwowzór um, oiwy, bo oczywiście tak jak to w wielu legendach tutaj mamy ziarno prawdy i jest, czy był prawdziwie, m, prawdziwy taki pierwowzór osobowy te, tego ducha, on jest pochowany w świątyni w Tokio, poświęcone bogowi Inari I co ciekawe, te świątynie są dwie, one ze sobą rywalizują, która tam jest tą prawdziwą, nieważne, ale ważne jest to, że jeżeli na przykład aktorka faktycznie wciela się w Oiwę, no to powinna się tam udać, niejako poprosić o błogosławieństwo Oiwe, żeby tutaj wszystko w filmie szło dobrze. Tak jak Szymas powiedział, ekipa to z lekceważyła, się dziać dziwne rzeczy, kogoś tam zgarnęła policja z planu, ktoś tam zniknął, no a główna aktorka została opętana i nasi bohaterowie idą do niej. No i co ciekawe a propos tej metanarracji, na drzwiach widzą właśnie rysunek naszego demonicznego narzędzia, którym Kudo już wielokrotnie uratował życie różnym postaciom w całej serii. No i okazuje się, że tak jak wspomniałem, sama aktorka jest opętana, ale nasza ekipa, jako że no, to są prawdziwi profesjonaliści, udaje się po konsultacje do specjalisty od okultyzmu. No i specjalista od okultyzmu mówi im rzecz bardzo interesującą, bo to też będzie wracało, a mianowicie, że ten Suraja na boku, tworząc jakby postać Oliwy w dramacie, on. Stworzył, można powiedzieć, prawdziwego ducha w tym sensie, że abstrahując od tego, że był jakiś pierwowzroiwy, że ona zginęła w tragicznych okolicznościach i tak dalej, to Surajana Boku czwarty jako autor stworzył tak sugestywne dzieło, że ludzie zaczęli w to wierzyć i tak naprawdę powołał do życia tego prawdziwego ducha i nasi bohaterowie będą musieli się z nim zmierzyć. No i to jest też coś, co powinniście zapamiętać, bo będziemy do tego przechodzić w dalszych filmach i tutaj mamy też cały, cały dalszy rozwój tej metanarracji, dlatego, że już ten piąty film już się zaczyna w interesujący sposób, bo po bardzo tragicznym finale odcinka czwartego nasi bohaterowie w zasadzie już mieli zarzucić cały swój proceder no ale po pierwsze Kudo miał sen i dowiedział się, że musi kontynuować swoją pracę, po drugie dowiedział się, że czy uznał, że chce zbadać tamten świat, po trzecie i na Naj, pewnie najważniejsze, odcinek czwarty sprzedał się wyjątkowo dobrze, więc warto jest to kontynuować. Udo jest i czasem stawia nazwy konie. Tak, tak. No i mamy tutaj właśnie rozwój całego tego wątku związanego z tym takim włosiastym amuletem. No i między innymi pojawia się tutaj postać egzorcysty, dlatego że w którymś momencie w toku całego śledztwa, między innymi sikawa zostaje opętana. Jest doskonała scena egzorcyzmu, naprawdę doskonała scena egzorcyzmu. A tutaj pojawia się też w kadrze nawet go widać egzorcysta, który no, z Kudo może rywalizować na to, kto jest z nich większym popaprańcem. No i nasza ekipa postanawia go zatrudnić. I ten odcinek piąty kończy się zapowiedzią i to jest już w zasadzie początek takiej nieformalnej trylogii. O ile te pierwsze cztery filmy mogliście sobie oglądać po prostu jako taki odcinek z tutaj zaczynamy budować już finałową trylogię, bo pomimo, że 10 filmów jest, to tak naprawdę pierwsze siedem filmów zamyka nam pewną historię i piąty film to jest podprowadzenie do wielkiego finału. Nasi bohaterowie zatrudniają egzorcystę i Jadą do wioski Tatarimura. Wioska Tatarimura to jest fikcyjna miejscowość, która w świecie przedstawionym tutaj Senritsu była miejscowością, z której pochodził właśnie Tsuraya nam boku czwarty. I żeby było jasne, to jest prawdziwy autor tego dramatu, który w tym filmie żył sobie w tej wiosce Tatarimura. Ta wioska istnieje też w świecie przedstawionym. Ona jest taką wioską, wiecie, z legend, jest wioską, która teoretycznie istnieje, ale są tam różne, różnego rodzaju znaki, które sygnalizują, żeby do niej nie podchodzić. Mamy specjalne amulety, oznaczenia, jeżeli ktoś pomimo, pomimo tego zdecyduje się iść do samej wioski, no to przeważnie albo rozstaje się ze zdrowymi zły, zmysłami, albo ciałem, albo najpierw jednym, a później drugim. A ta wioska Tatarimura w tym świecie przedstawionym to jest wioska o tyle istotna, że to była wioska, która powstała po tym jak jeden z czarowników doznał pewnego objawienia i tak naprawdę stworzył tam taką wioskę, która kultywowała pewne takie quasi-religijne, jakieś mityczne, okultystyczne obrzędy, między innymi prowadząc nabór wśród polityków możnych ówczesnej Japonii, aby szerzyć te swoje wierzenia. No i tak między innymi właśnie w tej wiosce funkcjonował Tsura, Tsurayama, który był autorem tego Jotsuya Kaiden, no i ten dramat właśnie miał też służyć temu, żeby powołać coś do życia, czy przywołać pewnego ducha. No i tak jak z wieloma legendami, tak jest i tutaj. Ta legenda, która mówi o tym, że była sobie pewna wioska, ma też jakby wziadno prawdę. Bo w tym filmie, który dostają, dostaje tutaj nasza ekipa na początku widzimy, kiedy jakaś parka też podjeżdża sobie, żeby jakby podejść do tej wioski. Oni zaczynają swoją podróż od pewnej tamy i ta tama jest istotna, dlatego że w prawdziwym życiu myślę, że można źródła tej legendy szukać w legendzie na temat wioski, już wam mówię, przepraszam, która mi uciekła, na temat wioski Unaiki i Nauki. Dlatego, że to była prawdziwa wioska. W 1691 roku powstała wioska Inuaki Ukidani i w 1889 roku połączyła się z inną wioską, Yoshikawą, tworząc miasto Miawaka. Natomiast to, co jest istotne, w 1986 roku ta wioska, ten, ta wioska Inuaki, ona została zalana właśnie w procesie budowy Tamy. I tutaj widzicie tunel, prawdziwy tunel, który prowadził do tej wioski Inuaki, który jest takim tunelem, który był uznawany za nawiedzony. Tam doszło do morderstw, między innymi w prawdziwym życiu, że się tak wyrażę, mamy to kojarzone właśnie te z nawiedzeniami, z duchami. To też weszło do japońskiej, czy w ogóle azjatyckiej popkultury. Jeżeli znacie Junjiego Ito, no to on miał opowiadanie na przykład dziejące się w tunelu. Jeżeli, nie wiem, widzieliście ostatni film Joko Anwara, który wleciał na przykład na Netflixa, no to on też tam ten wątek tunelu poruszał w Grave Torture. W innym zupełnie sposób, ale, ale to jest nieistotne. No i tutaj z jednej strony mamy właśnie tą legendę. Nasi bohaterowie jadą do wioski oczywiście, ale no wszystko musi eskalować w tej serii. Mamy, jak już powiedziałem wcześniej, zatrudnionego egzorcystę. Ale nasi bohaterowie na tym nie poprzestają, dlatego że zatrudniają jako przeciwwagę dla tej części okultystycznej naukowca, fizyka, który ma odpowiadać za pewną naukową weryfikację tego, co się będzie działo w wiosce. On zabiera ze sobą oczywiście sprzęt, no ale jak już wiecie z tego, co powiedzieliśmy wam przed chwilą, te filmy dobrze zarabiają i muszą zarabiać jeszcze więcej i tym samym pojawia się japońska idolka, Akari, która prezentuje się w taki sposób, że przedstawia się, po czym mówi tu mam takie gazetki, mam tutaj zdjęcia erotyczne swoje, można je kupić, zapraszam na swoją stronę internetową no i ona jest tam właśnie, ona dokładnie taką funkcję tam spełnia. Ona ma być magnesem na nowych widzów do Sinritsu, no i całą tą radosną ekipą jadą do Tatarimury, tam ja nie na każdego można metodę Kudo stosować <głosy> dokładnie tak a Kudo już nauczony doświadczeniami, że przemoc się sprawdza, tam na początku jak było to zdjęcie z naszymi bohaterami, tam jest skiem baseballowym, który też powróci i właśnie on tam w którymś momencie mówi, że jedzie do Tatarimury, aby skopać dupę demonom no i oczywiście nasi bohaterowie trafiają tam do tej wioski. No i tutaj od tego punktu wyjścia, czyli od tej wioski Inuaki, która nie wiem, była takim, taką ziemią niczyją w Japonii, która jakoby się odłączyła od Japonii, nie, nie uznawała tamtejszej konstytucji i parlamentu, tutaj mamy całą wielką rozbudowę i całą wielką mitologię. Dlatego, że wspomnieliśmy, że to była wioska czarowników, ale tutaj nagle się okazuje, że w czasie II wojny światowej ówczesna armia japońska prowadziła tam badania. Tam był duży ośrodek badawczy i duża fabryka broni. No i doszło do sprzymierzenia się armii z czarownikami. No i nasi bohaterowie trafiają na Demon Soldiers. Tutaj to są takie, taki demon właśnie jest. To jest w zasadzie taki gigant w postaci kobiety który był produkowany na styku właśnie tutaj spotkania z armii, z czarownikami. No i to miała być ta, taka japońska wunderwaffe, która wiecie, pomogłaby im zwyciężyć w II wojnie światowej. No ale nie pykło na, na skutek pewnych działań, nie będziemy w to wchodzić, żeby wam też wszystkiego nie spoilerować. Natomiast no, kluczowe jest to, że mamy rozbudowę tej całej mitologii związanej z tym światem przedstawionym. No ale tutaj też się pojawia cały szereg dodatkowych elementów i tu zaczyna się już nam spinać wiele takich niteczek, które były pokazywane w tych wcześniejszych filmach, czyli nie wiem wraca wątek tego, że rodzice Kudo zginęli w tragicznych okolicznościach i zamordował ich facet z blizną, wraca wątek nauczyciela wraca wątek dziewczyny z drugiego filmu, która zniknęła w dziwacznych okolicznościach i mamy dużo więcej, bo na przykład Kudo będzie miał okazję przetestować metodę Kudo na członku Departamentu Obrony Japonii lejąc go oczywiście do nieprzytomności ale metoda Działa. Także nasi bohaterowie dowiadują się wielu interesujących rzeczy. Ale nie kończy się to dla nich dobrze, bo to prowadzi nas do filmu numer 7. Tutaj zapamiętajcie sobie tego giganta, który wygląda trochę jak taki duch nad Tokio. On jest ważny, bo, Tak, to jest taki duch, to, to jest niematerialne, to jest bardzo istotne. I wraca, wracamy, czy przechodzimy do filmu numer 7, który jest zatytułowany oczywiście Final Chapter i tak jak mówię, to kończy nam taki siedmioczęściowy event, no i w związku z tym, że część naszej ekipy skończyła źle na końcu szóstej odsłony, My śledzimy tak naprawdę w tej odsłonie przez bardzo długi okres czasu tylko i wyłącznie poczynania Tashiro, czyli naszego kamerzysty. I tutaj mamy skok czasowy, nie skok w czasie, bo to też jest ważne i takich tu nie brakuje także w tej odsłonie, ale mamy skok czasowy. Tashiro opowiada o tym, że... Pojawił się tenże gigant, którego tutaj widzicie nad Tokio ponad y, y, rok temu, że wojsko, naukowcy próbowali go badać, ale no, okazało się, że w zasadzie to nie istnieje, że po prostu widać takiego jakiegoś nito demona, nito giganta wiszącego nad Tokio i nic się nie dzieje. I on po prostu od roku y, sobie y, nad Tokio wisi. Y, no ale nasz kamerzysta zaczyna obserwować różne dziwne, inne znaki, które zaczynają się dziać, bo pojawiają się takie oto lalki w różnych miejscach w Japonii. To są lalki zrobione z gazet i worków na śmieci, które przypominają ludzi. I one po prostu pojawiają się w losowych miejscach w Japonii. I nagle się okazuje, że tych lalek jest coraz więcej, że ludzie nie wiedzą w zasadzie, kto je robi, jak one się pojawiają, w zasadzie jaka jest ich funkcja i tak dalej, tak dalej. No i jeżeli... Dotrwaliście na przykład do tego siódmego filmu i wydaje wam się, że widzieliście już wszystko, to moi drodzy, nie widzieliście jeszcze nic. Dlatego, że w siódmym filmie nie ma za bardzo wątków takich związanych z legendami poza odniesieniem do Yamotsu Hirasaki, czyli to jest określenie granicy pomiędzy światem żywych i światem umarłych, czyli światem Yomi, światem umarłych i naszym światem. I to jest tak naprawdę podsumowanie całej wielkiej tej metanarracji tak naprawdę. Tutaj śledzimy poczynania Tashiro, który streamuje przez cały ten film, który będzie poddany szeregu prób, aby sprowadzić naszych bohaterów, tak żeby mogli wziąć udział w finałowej akcji. No i tak pojawia się między innymi ten bohater z wąsem. E, który jest takim przewodnikiem e, Tashiro, naszego kamerzysty. Już samo jego pojawienie jest w ogóle epickie, e, bo on nistego, nizowego pojawia się w domu e, e, Tashiro i e, mówi do niego, e, musisz pójść za mną klasycznie i ja ci pomogę dlatego, że mam dług wobec Tashiro z innego świata i tu też zapraszamy na prelekcję na jutro, bo dowiecie się o tym, jak to się wszystko wpisuje w multiwersum Shiraisiego. To, to, to było przed Marbelem przypominam, nie? I, teraz, I teraz właśnie przechodzimy do, do tej sceny, jeżeli tak jak Marty zastanawia was, co to jest to jest bazuka rodem z Kronenberga bo w tym filmie jest mnóstwo dziwacznych chorych, porąbanych sten ale między innymi w którymś momencie mamy sekwencję, która łączy te oniryczne takie sceny z głowami z chaosu, z taką bronią jak z existence Cronenberga. No i w którymś momencie okazuje się, że tenże przedmiot, który przeszedł bardzo długą drogę, z którym Kudo mocno się związał, dosłownie i w przynośni, będzie miał swoją funkcję, aby pokonać zło. E, przy okazji to mały spoiler niszcząc nasz świat, a raczej zapobiegając jego zniszczeniu, ale w taki sposób, że świat będzie musiał się odrodzić. No i dlatego ja wspomniałem o tym, że przechodząc do filmu numer 8, czyli Fear Adventure Kuri san my tak naprawdę lądujemy w innym świecie. Te pierwsze 7 filmów to jest na swój sposób zamknięta historia, kiedy odpalacie ósmy film zresztą krótkometrażówka go poprzedzająca właśnie trochę to tłumaczy jak to do tego doszło tak naprawdę, że nasi bohaterowie zniknęli, ale jednak funkcjonują poznajemy całą trójkę, jest Kudo, jest Ishikawa, jest kamerzysta ale oni są trochę inni jakby pamiętają, że kręcili te filmy ale, ale tak naprawdę ich nie pamiętają no i dlatego tutaj mamy ten, ten dodatek Cho bo teraz jest wszystko super że wtedy było Senritsu, Kaiki, File ale teraz Kowasugi, ale teraz będzie super no i zaczyna się historia i teraz te dwa najbliższe filmy, one są trochę inne formalnie tu jest m.in. czołówka w tych filmach no i ten film koncentruje się wokół Kokuri-san, czyli to jest taka japońska Ouija, w skrócie, tak naprawdę poznajemy trzy dziewczyny które, aby zapewnić sobie pomyślność przed egzaminami spotkały się, zrobiły właśnie taką japońską tabliczkę Ouija, wywołały jakiegoś tam ducha, który obiecał im przychylność ale powiedział, że za tą przychylność muszą się pojawić po roku wszystkie trzy. Zjawiły się dwie, oczywiście doszło do opętania jakieś różne dziwne rzeczy, ale że nasze dziewczyny oglądając Nelitsu Kajki File zgłosiły się do Kudo, Kudo objedzony czostkiem, co będzie miało bardzo istotne znaczenie w tym filmie. Oczywiście staje na wysokości zadania. Jadą do szkoły, w której odbywał się rytuał. No i oczywiście on pomoże naszym dziewczynom. No i jeżeli byście się zastanawiali, czy taka tabliczka widza faktycznie istnieje. Tak, to, to jest faktycznie coś, co istnieje w Japonii. To się wywodzi wprost od Ouija, od tej klasycznej Ouija, która się pojawiła w 1890 roku. Tak naprawdę zresztą Japończycy mieli taki Satanic Panic z Widżą w latach 70. kiedy Widża się pojawiła w manze Hiatoro of the Ushiro Giro Tsunody. I tak, tak naprawdę jakby ta klasyczna tabliczka, ona się wywodzi z takiej wersji japońskiej, gdzie mieliśmy trzy patyczki bambusowe, na niej taki jakiś talerzyk i ludzie przykładali palce, coś tam się mogli komunikować z duchami. Tutaj mamy rysowaną tabliczkę, oni pieniążkiem takim dziesięciojanowym te duchy się komunikują, papier trzeba zniszczyć, pieniążek wydać. Także istnieje faktycznie to jakby w tym świecie rzeczywistym także. Tutaj oczywiście mamy, tak jak wspomniałem, legendę i tutaj widzicie Kukuri-san, czyli to jest taki właśnie demon, ni to lis, ni to szop, ni to pies, bo to jest taka taka mieszanka. Tutaj przyjmują, że to jest lis, bo to jest bardzo ważne w, w całej tej historii. Tutaj widzicie tego lisa, raczej powinniście go widzieć, ale tu widzimy lisa, który wyskakuje z kudo, bo kudo został w tym odcinku opętany. No i nasi bohaterowie tak naprawdę rozwiązują taki, powiedziałbym, sprawę stand alone. Nie? Czyli tak jak mieliśmy tam bardzo duży rozwój metanarracji, tutaj jest odcinek dużo bardziej zwarty. I przechodzimy do odcinka dziewiątego, czyli zagadki kobiety węża. No i w tymże odcinku znowu mamy jakby pewne zmiany formalne, dlatego że w zasadzie pierwsze 40 minut filmu to jest ten materiał, który oni normalnie dostają jako materiał źródłowy. My śledzimy poczynania pewnego gościa, który, nie wiem, chodzi po lesie, spotyka piękną kobietę. To jest bardzo dziwaczna sytuacja. Dziewczyna twierdzi, że jest yokai, czyli jest taką, takim, wiecie, człowiekiem, demonem tak naprawdę. No i dochodzi z, pomiędzy nimi do pewnej interakcji, on się w niej zakochuje no i nabiera podejrzenia, że matka ją więzi, najprawdopodobniej w domu no i e, śledzi ją, znów bardzo niepokojąco to wygląda w dzisiejszych czasach kiedy on tam po prostu próbuje się jej wbić na chatę i ją niemalże porwać, pomimo tego, że ona go cały czas odtrąca no ale y, udaje się w końcu do y, KUDO i spółki. KUDO zostaje w tym odcinku y, coachem od Randek, co zważywszy na to, że jesteśmy na poziomie dziewiątego odcinka tej serii i już znamy KUDO. Wszystko o nim można powiedzieć, ale nie to, że jest coachem od Randek. Około 70 minut do półtorej godziny tak naprawdę. Ale odczuwalnie 3 godziny. Nieprawda. Ta historia o tym wężu to jest oczywiście też legenda, która jest, którą możecie napotkać w Japonii. I to jest wąż i cała ta legenda jest kojarzona głównie z jeziorem Onumi. To jest legenda właśnie o takim zmiennokształtnym i w legendzie też mamy do czynienia z wężem, który zmienia się w człowieka, kobieta się w nim zakochuje. Oczywiście rodzice nie pochwalają tego związku i tak dalej, tak dalej. Jak to w legendach, oczywiście wszystko się źle kończy. W tej wersji filmowej historia powiela pewne wątki, dlatego, że tu mamy opowieść o tym, jak wielki wąż kiedyś przybył w swoim statku kosmicznym, zapłodnił jedną z wieśniaczek tutaj właśnie w tej miejscowości. No i tutaj do, zachodzi domniemanie, że właśnie ta dziewczyna, w której zakochał się tutaj nasz główny bohater, ona faktycznie być może jest tym yokai, jest tym demonem. No i jeżeli chcecie poznać, jak wypada coaching randkowy kudo, jak cała się sprawa kończy, to oczywiście zachęcamy. I dochodzimy do filmu Seinritzu Kajki. World Kowasugi z 2023 roku. Ten film był chyba nawet dystrybuowany w kinach i to jest, można powiedzieć, takie swoiste opus magnum Shiraisiego, bo z jednej strony, tak jak mieliśmy ten siedmioksiąg, ja bym powiedział, mamy dwie sprawy o takim Sprawy Tygodnia, Tutaj, to jest film, który możecie w teorii obejrzeć zupełnie autonomicznie. To będzie naprawdę bardzo dobre found footage. Co ciekawe, zresztą ten film jest kręcony w tym samym miejscu, gdzie, jest, gdzie było kręcone One Cut of the Dead. Jeżeli kojarzycie found footage japońskie, to świetnie poznacie będziecie kojarzyć te lokalizacje. Tutaj tak naprawdę nie ma żadnych wątków mitologicznych. Tutaj to jest tylko i wyłącznie wątek meta. I ja mówię, że możecie obejrzeć ten film po prostu tako i dostaniecie bardzo dobre font, footage związane, które też zaczyna się w sposób, w który taki myślicie, że wiecie do czego doprowadzi właśnie bohaterowie, którzy przesyłają im film film do naszej ekipy, spotykają taką kobietę w czerwieni, która jawi im się jako demon eskaluje to w zupełnie dziwne rejony. Nie będziemy wam tutaj tego spoilerować. Natomiast to, co jest najciekawsze tak naprawdę z perspektywy całej serii, to to, że jeżeli obejrzeliście wszystkie te dziewięć filmów, to będziecie mieli mnóstwo zabawy. Dlatego, że Shiraishi i spółka Bawią się tutaj odniesieniami. przedstawiają klocki. W tym sensie, że już na dzień dobry widzimy coś zastanawiającego, dlatego, że kiedy Ishikawa z Kudo się z nami witają, no to Ishikawa jest reżyserką, a Kudo jest tylko jakimś tam jej producentem. I tak naprawdę cała ich relacja jest zupełnie inaczej rozpisana. Tu są przekomiczne sceny, na przykład, kiedy Kudo w swoim stylu ze, wszyscy, ze wszystkich wcześniejszych odsłon filmu, nie wiem, rzuca jakieś seksistowskie żarciki pod adresem nastolatek, które filmu przysłały i dostaje po prostu ostre wciro, od jisikawy i kawy. jeszcze przeprasza. Więc wiecie, w kategoriach filmu filmu, no to to jest jakby zabawna, fajna scena. Jeżeli znacie całą serię, to tutaj tego rodzaju smaczków nawiązujących do różnych scen, motywów, które widzieliście wcześniej jest również bardzo dużo. No i w zasadzie od nas to by było na tyle. E, dziękujemy Wam za wysłuchanie. Polecamy Wam całą serię serdecznie. Ona jest dostępna w całości na YouTubie, przy czym ja dodam od razu tutaj z Szymasem jedną ważną rzecz, że sprawdzajcie tłumaczenie. Te tłumaczenia, które są takie legitne, ja bym powiedział, one są robione przez użytkownika SOTAR opisanego, to jest ważne, nie? Bo to jednak, jak zaczęliśmy oglądać Weźcie tę serię... Jak znajdziecie. Tak, jak jest dyskusja na temat tłumaczenia, no to znajdziecie ten tury. Tak, Tak, dlatego, że po prostu okazało się, jak zaczęliśmy oglądać, że jedno tłumaczenie to mocno dorabia własne dialogi, no a przy wiecie, tych wszystkich smaczkach i, i takich motywach, gdzie nie wiem gdzie czasem jedno dosłownie rzucone zdanie w jakimś tam filmie wróci wam po kilku odcinkach no to ma to wszystko znaczenie jeszcze raz dziękujemy uh, uh. Jeszcze, tu jesteśmy, tak Jutro o 15:00 o 15 Część druga, reszta twórczości Szyrajszego i kilku innych. I dowiecie się właśnie skąd się wziął ten pan, który mówił, że Tashiro pomógł mu w innej rzeczywistości. Nie jesteście pan... na to gotowi. Dzięki, miłego dnia do zobaczenia.